Za oknem iście letnia pogoda, czas zacząć audycję numer 228, podcast Radio 9 Lubin, przed mikrofonem Darek. Dziś w podcastowej dziewiątce będziemy rozmawiać na temat linii lotniczych. Moim i waszym gościem będzie rzecznik prasowy jednej z nich. To już za chwilę, ale w dziewiątce nie zabraknie także dobrej muzyki. Zapraszam do słuchania. W poprzedniej audycji opowiadałem Wam o tym, jak używając smartfonu i tabletu możemy zaplanować naszą wakacyjną podróż i jeszcze dodatkowo jak przy pomocy właśnie tych urządzeń zapłacić na przykład za bilet. Dziś nie będziemy używać tego typu aplikacji. Dziś będziemy używać telefonu za pośrednictwem linii telefonicznej. Gościem podcastowej dziewiątki będzie pani Karolina Bursa, rzecznik prasowy linii lotniczych EuroLot. Bo właśnie, oczywiście podróżować możemy różnymi drogami, między innymi drogą powietrzną. Na początek witam serdecznie i pierwsze pytanie. Kiedy powstały linie lotnicze EuroLot i czy wywodzą się z polskich linii lotniczych lot? EuroLot jest młodą linią na naszym rynku. Powstaliśmy w 1997 roku, można powiedzieć w ubiegłym wieku. W przyszłym roku będziemy obchodzić osiemnastkę, więc jest to całkiem młoda linia, tak można powiedzieć, w branży. Ale za to prężna, dynamicznie rozwijająca się. Na początku rzeczywiście, kiedy powstaliśmy, co byliśmy zależni od tak zwanego większego brata, czyli Polskich Linii Lotniczych Lot, który był współwłaścicielem naszej firmy. Ale od 2013 roku nasze spółki już, każda poszła w inną stronę, jesteśmy niezależne. Lot nie ma już udziału w Eurolocie, ale łączy nas ten sam jeden właściciel, czyli Skarb Państwa. Proszę powiedzieć, jakie Destynacje w ramach własnych działań operacyjnych oferujecie państwo swoim pasażerom. Euro to jest przede wszystkim regionalną linią lotniczą. Wstawiamy na rynek polski, a także na łączenie polskich regionów z dużymi europejskimi miastami. Naszym atutem są krajówki. Jest to między innymi, są to połączenie z Wrocławia do Gdańska. Także między Gdańskiem, a Krakowem, Lublinem. I tutaj mam też bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich mieszkańców z regionu dolnośląskiego, że już od 24 czerwca uruchamiamy nową trasę z Wrocławia do Lublina. Będzie to nasza kolejna właśnie krajówka w naszym portfolio. Oraz muszę wspomnieć także o bardzo dla nas ważnym połączeniu. Jest to Warszawa Bydgoszcz, który uruchomiliśmy w połowie kwietnia i też wiążemy z nim duże nadzieje. A czy planujecie Państwo poszerzenie w najbliższych latach na przykład siatki połączeń krajowych? Bardzo byśmy chcieli. Urlot, tak jak powiedziałam, jest linią regionalną, stawiamy na rynek polski. Chcemy umożliwić Polakom podróżowanie między miastami polskimi, chociażby te najbardziej odległymi, na przykład Gdańsk, Lublin. Nie wykluczono, żebyśmy chcieli rozwijać dalej połączenia krajowe. Wszystko to zależy od naszego dalszego rozwoju i opracowanej strategii, ale owszem, przyznaję, że krajówki to nasz nasz atut, więc w tym kierunku byśmy chcieli się rozwijać. Oczywiście oprócz połączeń krajowych Eurolot posiada również destynacje zagraniczne. Dokąd możemy polecieć chociażby z Wrocławia właśnie waszymi liniami? Wrocław jest jednym z naszych trzech najważniejszych portów w naszej siatce połączeń, nie ukrywamy tego. Oprócz właśnie jest to Gdańska i Krakowa, jest to Wrocław. Z Wrocławie możemy polecić, tak jak wspominałam, już do Gdańska, nad morze, od końca czerwca do Lublina. A z zagranicznych kierunków mamy bardzo mocne, mocne destynacje. Jest to Bruksela, Paryż, lotnisko Charles de Gaulle, Córych oraz Mediolan. Skoro posiadamy już taką podstawową wiedzę odnośnie linii lotniczych Eurolot, wypadałoby oczywiście zadać kilka pytań statystycznych. Na początek może takie podstawowe pytanie, ilu pasażerów rocznie przewozi linia lotnicza Eurolot? Na razie muszę zaznaczyć, że EuroLot oprócz tego, że ma własną siatkę połączeń pod kodem EuroLotu, wykonuje także czartery oraz tak zwane rejsy na zlecenie dla właśnie lotu. Jeżeli chodzi o ogólną liczbę pasażerów przewzionych w zeszłym roku, to z pewnością będzie to, jeszcze nie zakończyliśmy audytu za, za wyniki z zeszłego roku, ale mamy duże ambicje, żeby dobić w tym roku do pół miliona. Za zeszły rok jeszcze jeszcze nie mamy podliczonych wszystkich danych. Idąc oczywiście tropem statystyki dalej w liczbach, z ilu i dokładnie z jakich samolotów składa się flota Eurolotu? Eurolot operuje na 11 samolotach typu Bombardier Q400 Next Generation. Są to bardzo komfortowe, nowoczesne samoloty kanadyjskiego producenta. Są to przede wszystkim samoloty turbo śmigłowe, czyli nie odrzutowce. To są dwa rodzaje modele samolotów. Nasze Bombardiery mogą, mają zasięg do 1500 km. Są bardzo oszczędne. To je właśnie wyróżnia w porównaniu do odrzutowców, które na na tych samych trasach zużywają więcej paliwa i nasz bombardier jest wręcz idealnie szyty na miarę na obsługę tych połączeń, które my mamy w swojej siatce, czyli tych regionalnych i tych krajowych. Obecnie nasze bombardiery operują aż na 38 trasach, które mamy i w Polsce i w Europie. No i chyba macie Państwo najmłodszą flotę samolotową w Europie. I jedną z nie chciałabym się przechwalać, ale dzięki temu, że bombardier nasz pierwszy przyleciał do Polski wiosną 2012 roku, ostatnio zresztą odchodziliśmy dwulecie, e, dr, przepraszam, drugi urodziny naszych bombardierów w naszej flocie, e, możemy tak śmiało powiedzieć, że mamy jedną z najmłodszych flot w Europie z linii lotniczych. Eurolot uczestniczy, a właściwie jest nawet kluczowym partnerem i współorganizatorem pewnego programu, programu o nazwie Pokochaj Latanie. Proszę zdradzić na czym polega ten program, jak z niego skorzystać, i do kogo jest dedykowany, bo chyba z samej nazwy wynika, że jest dedykowany do osób, które niezbyt lubią albo być może nawet boją się latać, tak? Mhm. Mm Otóż, nasza firma, jesteśmy profesjonalistami, mamy fantastyczne załogi, o których muszę, muszę koniecznie wspomnieć więc trudno byłoby taki wspaniały dorobek, doświadczenie i załogi nie wykorzystać do bardzo ciekawego programu, który zresztą jest nowatorski w naszym kraju. Chyba nie kojarzę żadnego innego tak uznanego programu, jak właśnie Pokochaj Latanie. Jesteśmy współtwórcą i właściwie partnerem firmy Pokochaj Latanie, która organizuje warsztaty dla wszystkich i potencjalnych podróżnych, którzy mają obawy przed lataniem. Osobiście ja kocham latać, ale zdaję sobie sprawę, że są osoby, które odczuwają pewien lęk czy dyskomfort przed wsiąściem do samolotu i udaniem się w podróż, oderwaniem od ziemi. Dlatego podczas tych warsztatów, które organizujemy u nas tutaj w siedzibie, w firmie, ale także Dosłownie ludzie mogą doświadczyć dotyku i lotu samolotem naszym. Staramy się przełamywać te wszystkie bariery i opory pasażerów, żeby pokazać im, wytłumaczyć racjonalnie, ale też za pomocą psychologa, profesjonalisty, że latanie jest przyjemne i bezpieczne. Na rynku istnieje oczywiście wielu przewoźników lotniczych. Eurolot jest, no nazwijmy to szczerze, no, drugim narodowym polskim przewoźnikiem lotniczym. Cieszę się, że pan tak mówi. Proszę powiedzieć, co stanowi wyższość przewodników lotniczych, takich jak Eurolot, czy Polskie Linie Lotnicze Lot, Lufthansa i tak dalej, nad tak zwanymi tanimi liniami lotniczymi? Y ta to trzeba właśnie odróżnić, że istnieją tradycyjne linie oraz tak zwane niskokosztowi przewoźnicy. Naszym atutem eurolotu jest przede wszystkim fakt, że nadal nasi pasażerowie podróżują między centralnymi lotniskami. Operujemy tylko między głównymi portami lotniczymi w Polsce i Europie. Nie żadne pomniejsze lotniska. Co więcej, to z punktu widzenia pasażera najważniejsze jest, że bagaż na naszym pokładzie jest przewożony bezpłatnie, jest w cenie biletu i to jest ogromne rozróżnienie w stosunku do low costów, które potrafią od pasażerów pobierać opłaty i za bagaż, i za posiłek na pokładzie. U nas nie, nadal Eurolot oferuje przekąski i napoje także w cenie biletów, a na trasach międzynarodowych oferujemy posiłek w formie kanapki. Low costy także liczą sobie, tak jak wspominałam, opłaty za możliwość odprawy w kinie na lotnisku. U nas no, byłoby takie zachowanie nie do pomyślenia. Pasażer normalnie odprawia się w czekinie bezpłatnie, a nawet co więcej, zależy w jakiej taryfie nasz pasażer kupi bilet, bo mamy taryfy premium i basic, a taryfa premium wręcz oferuje na przykład wstęp do bizneslandu na lotniskach. I to jest ogromnym naszym atutem i wyróżnieniem i trudno de facto porównywać te dwa rodzaje linii. Czyli można szczerze podsumować, że w cenie biletu będziemy pewni, że zawiera się również opłata za bagaż, że nie będziemy nagle na lotnisku zaskoczeni jakimiś dodatkowymi opłatami związanymi z bagażem, czy też na przykład z odprawą. Dokładnie. To znaczy już nie ma takiej opcji. My oferujemy właśnie oprócz bezpłatnego bagażu podręcznego, także bagaż rejestrowany do określonego limitu. Tak jak wspominałam bezpłatny posiłek czy począstunek na pokładzie, a co najważniejsze, profesjonalną obsługę i zajęcie się, że tak potocznie się wyrażę pasażerem w przypadku jakiejkolwiek nieregularności lub problemów z zakłóceniem rejsów. To też jest bardzo ważne, że pasażer jest zawsze pod naszą opieką, zawsze się nim zaproszczymy, zmienimy mu rezerwację czy na innego przewoźnika, czy na inny rejs. Nie zawsze w przypadku innych przewoźników są takie możliwości, jak są zakłócenia w rozkładzie. Naszych słuchaczy, jak też potencjalnych Państwa pasażerów zapewne interesuje jeszcze pewna e, ciekawostka, mianowicie od jakich wartości zaczynają się ceny biletów zarówno na połączeniach krajowych, jak też poza Polską. I jeszcze, jeśli oczywiście istnieje taka możliwość, proszę zdradzić taką tajemnicę, jak upolować w Eurolocie tani lot. O Polować jest bardzo proste, ponieważ my mamy stałe oferty, w stałej ofercie mamy promocję. Zapraszam do zaglądania naszą stronę eurolot.com. Mamy bardzo przydatne urządzenie, taką funkcjonalność jak wyszukiwka tanich lotów. Więc w odpowiednim czasie, jak już planujemy nasze wakacje albo wyjazd, zapraszam na stronę. Można w bardzo dobrej, optymalnej cenie znaleźć już wylot, tak jak rozmawiamy właśnie z Wrocławia, za granicę potrafią też być ceny od 399 zł w dwie strony, podkreślam. To jest bardzo atrakcyjna oferta. Yy, przykładowo także krajówka Warszawa-Bydgoszcz to w stałej ofercie mamy bilety od 99 zł w jedną stronę. Więc biorąc pod uwagę czas, energię i naszą podróż, komfort podróży, to zdecydowanie samolot jest bezkonkurencyjny w, środku, w porównaniu do innych środków. W transportu. Za taką cenę dodam. Słuchając tego wywiadu zapewne wielu słuchaczy zastanawia się teraz, czy w ogóle wsiąść do samolotu, czy wybrać eurolot, czy jakąś jeszcze inną linię lotniczą. Proszę może kilka porad, kilka y, informacji mm, dla tych, którzy jeszcze nigdy na przykład nie lecieli samolotem, dla tych, którzy zastanawiają się którymi liniami polecieć, dlaczego powinni wybrać właśnie eurolot. Eurolot to, jak pan sam wspomniał, to można powiedzieć jest regionalny, yy, narodowy przewoźnik. Bardzo się szczycimy i bardzo byśmy chcieli zapracować na miano właśnie takie. Dla nas największym dobrem, jakkolwiek patetycznie to zabrzmi, jest pasażer. To pasażer pokazuje nam kierunek, cel naszego działania, jego oczekiwania i potrzeby. Yy, pasażer, który chce podróżować po kraju, a także pasażer z naszych portów regionalnych, który chciałby zwiedzać Europę. I eurolot jest najlepszym przewoźnikiem, który możemy mu zagwarantować bezpieczną, dobrą i w optymalnej cenie podróż. Dziękuję serdecznie za tych kilka informacji dotyczących Waszych linii lotniczych. To ja dziękuję. Mamy ogólny obraz tego, jak możemy podróżować komfortowo samolotem i oczywiście możecie, jeśli już macie za sobą podróż lotniczą Możecie chociażby tym, którzy jeszcze nigdy nie lecieli. Coś doradzać oczywiście. Zapraszam do komentowania naszych audycji na stronie bloga podcastu. Oczywiście możecie to zrobić zawsze i wszędzie, gdzie tylko macie dostęp do sieci. A zapraszam jednocześnie do słuchania dalszej części audycji. Cześć, mój starszy Kilaf, Słuchacie Radia 9 Lubiny. Witam serdecznie. Nazywam się Andrzej Chyrejno i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubiny. Hi, my name is Jake Hamilton. I'm from Grand Island, Nebraska, and you're listening to Radio Procast 9 and Lubin. Podcast Radio 9 Lubin skoro mamy już tyle informacji dotyczących linii lotniczych, dotyczących planowania podróży i tego, że warto oczywiście latać wygodniej i szybko samolotem, to teraz kilka informacji o tym, co na Ziemi. A na Ziemi 1 czerwca swoje podwoje otworzył przepiękny Park Wrocławski w Lubinie. Relacja z parku już wkrótce, oczywiście w podcastowej dziewiątce, a tymczasem czas na chwilę dobrej muzyki. Nuty, dobrej nuty muzycznej oczywiście w podcast stowej dziewiątce nie może zabraknąć, a wy dziewiątki możecie słuchać nawet właśnie gdzieś w przestworzach na e, swoim odtwarzaczu MP3, e, wcześniej zgrywać audycję i słuchać właśnie podczas na przykład podróży samolotem. A teraz e, pierwszy dziś wybrany specjalnie dla was utwór, Rockefeller Looking for Love i oczywiście ten utwór pochodzi z serwisu Music, jak wszystkie inne i jest oczywiście na licencji Creative Commons, a wy posłuchajcie właśnie tej pierwszej piosenki specjalnie dla was dziś. We'll I'm not right But there was no answer But she was not at home, she was living outside She was standing with another man So come on, get a grip, that's what I said to myself Decided to get him to the temple of love Somewhere, where my lady's gonna be out tonight Well I've almost dead the sky, Gonna look it for love i find another girl, it's my tribute to the world Where I almost dug the sky, girl, I'm looking for love Looking for love all around me Looking for love just beside me Where I almost dug the sky, girl, I'm looking for love The situation. What well, I can see, you, honey. I can give you the freedom. We gotta get it off to heaven. Uh -huh. wszędzie, gdzie jest internet, a nawet jeśli internetu nie ma, to wcześniej można z sieci skorzystać i oczywiście pobrać audycję, słuchać ich w podróży, jak już wspomniałem, wszędzie i zawsze. Rockefeller to dzisiejszy główny wykonawca w dziewiątce, jeśli chodzi o muzykę. Too late, czy za późno, nie wiemy, posłuchajmy tej piosenki. Dziękuje. Tragedy Your love is a poison. Let's break the spell to feel alright. Podcastowe Lato z dziewiątką już wkrótce. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie pierwsza audycja z cyklu właśnie plenerowego lata, jak zwykle z dziewiątką podcastową i wasz, nasz mikrofon jeszcze bliżej Was. Czy bliżej Was, czy bliżej po prostu różnych ciekawostek. Tego oczywiście będziecie mogli się dowiedzieć bezpośrednio oddając się słuchaniu kolejnych audycji dziewiątkowych, ale oczywiście wszelkie dodatkowe propozycje na temat tego, co chcielibyście usłyszeć. O czym chcielibyście usłyszeć i jak długo możecie oczywiście wysyłać maile do nas, ale także komentować nasze audycje. Oczywiście do czego zapraszam, tak samo jak do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku. A tymczasem Filtered Soul z utworem Failing to jeszcze jedna piosenka właśnie w audycji numer 228. i lotniczej poniekąd trochę audycji dziś to wszystko za dwa tygodnie zapraszam na kolejny podcast noszący numer 229 i oczywiście nie pozostaje mi nic innego jak życzyć wam do usłyszenia cześć the Music Dot